46. tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam. I Krzysztof Machocki. Witam. Dzień dobry. Przez Hangouta no nie udało nam się dzisiaj z kilkoma osobami połączyć, ale są słuchacze, którzy przy mikrofonie, przy, przy, przy głośnikach słuchają nas i na Facebooku mamy z nimi kontakt. No, Szymon'a nie ma, właśnie to jest największa niespodzianka, bo Szymon co tydzień tutaj nas odwiedzał z Lublina, teraz widzimy, że go nie ma na Facebooku nawet. No, pozdrawiamy Cię, Szymon, bo taki okres jest troszeczkę chorobowy i, i, i grypowy. E, ty się zaszczepiłeś, chyba tak? <śmiech> też Krzysiek się zaszczepił i też troszkę nie domaga nam w studiu. Wojtek skarży się na nieżyć górnych dróg oddechowych. <śmiech> Nie wiem dlaczego Michał tylko będzie słuchał chyba, no ale dobrze, my jesteśmy tutaj w trójkę w studiu i, i spróbujemy audycję zrealizować. Znaczy zrealizujemy, nie ma problemu. Mamy dosyć sporo informacji w notatkach o tym, o czym będziemy mówić. Troszeczkę nie są poukładane, ale przeczytam to tak jak wygląda i chyba polecimy według tego schematu. Najpierw ogłoszenia z tablicy ogłoszeń. Później o tym, że rosyjska encyklopedia powstaje, internetowa. Nagroda Maastricht University dla Jimbo, czyli dla Jimmy Wellsa. Konkurs z tygodni tematycznych to bardzo ciekawa inicjatywa właśnie tego WikiProjektu. projektu. Gorąca dyskusja na Facebook na temat usunięcia pewnego hasła. Właśnie dyskusje przenoszą się do Facebooka i ranking Wiki lubi zabytki, bo mamy już ten zakończony konkurs dosyć jakiś czas temu, no bo to pod koniec września, ale ten ranking jakiś tydzień temu, półtora tygodnia temu się ujawnił. No to za chwilkę w takim razie zaczniemy może od tablicy ogłoszeń, bo tutaj szybciutko przelecimy po tych ogłoszeniach. Sugerowano nam, żeby nie wszystkie te notatki z tablicy ogłoszeń i z bloga czytać, no bo, bo one są po prostu tam opublikowane, możemy tylko zaznaczyć, że, że są te informacje. I, i skierować po prostu linkami. Mam nadzieję, że żaden link nam dzisiaj nie umknie. A na tablicy ogłoszeń badania wiki projektów ktoś tutaj proponuje ominąć, no ale to jest jakaś praca nieukończona, robiona w ramach... Um, badania i rozwój. Tak, wiki projektu badania i rozwój. Szymona nie ma, więc nam więcej nic na ten temat nie powie. To w każdym razie jest na tablicy ogłoszeń. Można tam się zapoznać z tym. No liczymy na te badania, bo to, bo to mogą nam pomóc w rozwiązaniu pewnych kwestii, nad którymi pracuje zespół właśnie badania i rozwój. Tak, no ale to o tym będziemy mówić w nagraniach badania i rozwój, które zwykle robimy. Po, nie wiem, czy dzisiejszy mam dotrze, więc nie wiem, czy one będą. Ale te nagrania są do odsłuchania wszystkie poprzednie. Wszystkie na kanale Wiki Radio na YouTube można. 5 słuchać, chyba. chyba już sześć nawet. Nie pamiętam. To zapraszamy do zapoznania się, bo tam sporo było e, takich ciekawych tematów e, poruszonych i właśnie teraz powinno się poruszyć w Wikipedii to samo, co tam, tam tylko znaczy, tematy. One na bieżąco jakby przychodzą są, do Wikipedii, więc można. I są tylko, realizowane, tak? Tak, tylko na nagraniach jest tego więcej, bo my to omawiamy dokładnie po prostu. No to można sobie włączyć i herbatkę pić w trakcie, albo czytać coś innego. Jak się coś usłyszy ciekawego, to się zatrzymać, można cofnąć to nagranie. E, to zapraszamy do słuchania. Kanał Wiki Radio na YouTubie. Dobrze mówię? Tak, zgadza się. Można, zdaje się, też pobrać to, chociaż YouTube tego nie ułatwia specjalnie. Mówię o tym pobieraniu, bo powiedziałeś o cofaniu. Na YouTubie się dosyć ciężko cofa, bo tam trzeba mm -hmm. trafić w ten guzik w odpowiednim miejscu. Także ja wolę cofać ze swojego odtwarzacza komputerowego, gdzie mam ustawiony określony czas, na który mogę cofnąć. No ale są programy, które pomagają YouTubeowi udostępnić nam pliki. I taki fajny program Freemake mogę zareklamować. Oto trzeba będzie linka wstawić w menu bo będą nas ochrzeniać, że czegoś nie było. E, to już dopisuję remake w takim razie. Kolejna rzecz to e, głosowanie nad przyznaniem uprawnień rewizora, e, zadania i narzędzia rewizora. No ja się nie czuję tutaj w kompetentnie, żeby opowiedzieć, jakie są zadania e, i rewizora, i narzędzia. No zasadniczo to jest ukrywanie edycji. Jak ktoś napisze coś wyjątkowo głupiego, to się edycja w historii ukrywa, ona jest wtedy wykreślona. Aha. No. to jest taka możliwość, ale to można potem odzyskać. Znaczy to jest typowe usunięcie, to znaczy jak każde usunięcie jest po prostu widoczne dla określonej grupy, czyli w tym przypadku rewizorów. Aha, czyli zwykły użytkownik tego nie widzi, natomiast tak. rewizorzy to widzą. Tak. Administratorzy też? To jest, jak, w e, którym administ... miejscu to jest? E, w historii edycji widać te wykreślenia e, i administratorzy zdaje się, że tego nie widzą. Tak, no, specjalnie po to została stworzona ta grupa rewizorów, żeby, prawda, administratory, to jest za szeroka grupa. Mm -hmm, Rewizor, mm -hmm. zdaje się, musi się wylegitymować fundacji. Mm -hmm. No, więc y, trwa głosowanie nad przyznaniem uprawnień y, rewizora, także to też na, nie wiem, czy jeszcze trwa? Bo to yy, dosyć stara wiadomość nie jest jestem może. jestem pewien. Możemy zajrzeć przy okazji. Y, kolejna informacja to notka z bloga, no i co? Trwa jeszcze? Zakończone już. E, tak, już się, już się zakończyło. 10 listopada tak, się tak. zakończyło. Jakim efektem? Prawdopodobnie dostał, A ale za, nie widać tego 57 jakoś 57 za, przeciw, 4. Tak, to dostał. No i wstrzymało się 9 osób. Więc... Chociaż to nie jest takie oczywiste, bo tutaj mamy 80% próg, więc to tak od razu nie widać. No, ale 57 za, a 4 przeciw, no to wiadomo, że 80 chyba przekroczono. To gratulujemy. W takim razie Ainsborg został nowym rewizorem. Einsbor może się z nami kiedyś połączyć i opowiedzieć, jak się z tym czuje. A, no właśnie. I po co mu to? <śmiech> po co mu to było? No, przecież nie nam im przykładów edycji, które ukrył przed wszystkimi. Nie po <śmiech> no, to je ukrywa. <śmiech> no właśnie. E, zobaczymy. Może przydałoby się porozmawiać, jak to od strony praktycznej wygląda, taka funkcja rewizora. Ale rewizor to brzmi groźnie. Gogolosko. Tak, Gogolosko tak. Notatka na blogu, też w podobnym temacie. Kim jest 36 osób, które podobno kierują Wikipedią? No to jeszcze wyższy stopień zaawansowania. To są stewardzi, dobrze mówię? Czy to czy to chyba chodzi? była notatka o stewardach, tak. Więc, 36 ale... osób, całą Wikipedią. A w Polsce mamy chyba takich stewardów. W Polsce mamy stewardów, nie pamiętam, czy dwóch, dwóch czy trzech, co najmniej dwóch. dwóch. Mhm. To też, jeśli kogoś interesuje, i, czym się zajmują, oni tak nie za bardzo chcą mówić, bo, bo to rzeczywiście jest y, raczej taka, no to jest służenie, to nie jest, to nie jest jakaś wyróżnienie, to, to nie ma żadnych zaszczytów ani... Samochodu się nie dostaje służbowego. Do tego, to nie na jest na Podróży służbowych też nie, e, też nie można odbywać samochodem służbowym. Więc to raczej rzeczywiście jest sprzątanie i, i chwała im za to, że mają ochotę to robić, bo to, to są rzeczy, które, które trzeba wykonać. E, no i taka ciekawa informacja, to pewnie też w wyniku rozmów w zespole Badania i Rozwój zmniejszono liczbę stolików kawiarenki. Kawiarenka. Co to jest kawiarenka? Tak, to Szymon przeprowadził t, t, tą reformę. Kawiarenka to jest miejsce, gdzie wikipedyści dyskutują o ogólnych sprawach, w sensie nie dotyczących jednego artykułu, ale dotyczących całej Wikipedii. No i do tej pory było ich więcej, więc, ale nie było wiadomo co, gdzie wstawiać, bo ten podział był taki niejasny, więc teraz zrobiliśmy mniej i, i powinno być łatwiej. No właśnie, ogólne dyskusje, czyli po prostu mm, jak ktoś ma jakiś pomysł, coś chce zmienić w Wikipedii, albo przedyskutować, albo jak coś albo czegoś, się czegoś nie wie, też się można dopytać. No ale ta, no to oczywiście to nie jest taka kawiarenka, gdzie się, nie, to nie jest taki czat, tylko po prostu są stoliki, które... Bardziej forum. Forum, właśnie, to bardziej przypomina forum, czyli po prostu umieszcza się informacje, potem się zagląda co 5 minut, yy, czy już ktoś odpowiedział i po trzech tygodniach o, uzyskuje się czasem odpowiedź. Tak, Wojciech nam tutaj potwierdza, że Einsbor ma już włączone uprawnienia rewizora. Mm, no tak, yy, więc kawiarenka, tutaj oczywiście link do kawiarenki by nam się też przydał, ale myślę, że tutaj będzie można znaleźć... Yy, Link do kawiarenki zawsze jest w panelu bocznym na wikipel. Po lewej stronie? Tak. Na każdej stronie? Na każdej stronie. Aha, kawiarenka po prostu, tak jest napisane? Już sprawdzam. No sprawdź. E, polski wikisłownik osiągnął pół miliona haseł. No to jest e, dużo, dużo bardzo. Tak, jest po prostu kawiarenka. A wikisłownikowi gratulujemy. W ogóle byłem w szoku, że to tak szybko poszło, bo był konkurs. Na to 500 tysięczne. Dokładnie. Hasło. No właśnie tutaj mamy linka do tego e, konkursu. Zostanie autorem hasła numer 500 tysięcy. E, I już ktoś został tym e, nagrodzonym. E, czeskie słowo posłuszny. Posłuszny. Może nie wiem, jak to się czyta na czesku. To jak się tam kliknie. direkcie praskim, to chyba nawet posłusznej głowy nie dam. Jak się tam kliknie, to tam jest napisane, powinno być przynajmniej, czy nie ma? Jak to się czyta? E, przymiotnik nie jest. Posłuszny. Nie jest napisane? Znaczy ma. Czyli to jest taka podstawowa wersja hasła na wikisłowniku, bo w tych bardziej rozbudowanych mamy zarówno zapis wymowy w tym alfabecie fonetycznym, jak i y, nagrania. Bardzo często no właśnie, się pojawiają. Niektóre mają nagrania. Yy, i, i, no, ale to Iwona powinna czytać, chyba takie hasła, bo to łatwiej byłoby z automatu. No. Powinien czytać rodzimy użytkownik języka. <głos> Najlepiej by było. E, ale Iwona nie jest na wolnych licencjach, więc nie, nie może czytać. Nie pozwolili jej. <głos> więc e, gratulujemy Wikisłownikowi, bo to duże osiągnięcie, 500 tysięcy haseł i to wcale nie tylko polskiego słownika, tylko po prostu. E, znaczy to, jest polskojęzyczny wikisłownik, w którym są hasła z różnych języków. Mm -hmm. y, bo są też innojęzyczne wersje, w którym te całe opisy, tam, że na przykład to jest rzeczownik, jest napisane w tym języku, w którym jest stworzony właśnie wikisłownik. To, że o wikisłowniku się trudno rozmawia, wynika trochę właśnie z jego specyfiki, że e, nie da się go przyrównać do żadnego ze słowników, który, z których człowiek korzystał w wersji papierowej kiedykolwiek, bo on jest wszystkim. Jest i słownikiem etymologicznym, i słownikiem e, polsko, i tutaj proszę sobie wstawić dowolny język, łącznie z wilamowickim, albo e, czeskim, słowackim, haitańskim i jeszcze wieloma innymi i słownikiem poprawnej polszczyzny do pewnego stopnia i słownikiem e, e, krzyżówkowym, odmiennym i tak dalej, i tak dalej. On spełnia w zasadzie funkcję wszystkich słowników z wyjątkiem biograficznego, od tego mamy Wikipedię. A jeszcze przy okazji, mówiąc o tych czytanych hasłach, to jest tutaj zapotrzebowanie, strona taka z zapotrzebowaniem na przeczytanie słów. Na słowniku? Mamy tak. taką stronę? To z z nawet... tego co pamiętam, właśnie było. Ja tam dotarłem do tej strony i, i no, trzeba by było linka odnaleźć. To zaraz tutaj dopiszę, żeby potem nie zapomnieć. E, bo można właśnie sobie ponagrywać samemu, e, nawet na komórkę, bo w tej chwili komórki mają bardzo dobry e, e, sprzęt do, do rejestracji dźwięku. Zapraszamy oczywiście i do załadowania wtedy na KOMOS. Nie wiem, czy ta aplikacja do ładowania na KOMOS już działa, bo była taka, która nie bardzo chciała działać, ale... Może komórki? komórki? komórkowej. Aha. Tak, tak. No, ale to sądzę, że dźwięk to nie jest tak łatwo załadować. To tam jest do zdjęcia raczej To znaczy, robione. no to chyba wszystko jedno, jeżeli chodzi o tą aplikację. Dźwięk się ładuje zasadniczo tak samo na KOMOS. No, ale nie spotkałem komórki, która by dźwięk nagrywała w OGG. A dwa, że y, ta aplikacja, którą ja testowałem do ładowania na commons, była podpięta bezpośrednio pod aplikację zdjęcia lub galeria, więc tam się nie wyświetlały dźwięki, Właśnie. zwyczajnie. Okay. Ale, ale Wave'y można, a Wave'y generuje przecież komórka. Także no, jest droga do tego, żeby to zrobić, ale niestety to raczej nie działa, bo to ja próbowałem rzucać zdjęcie też przez ten przez komórkę, ale nie wyszło. Mhm. Kilka razy już próbowałem w odstępach kilku miesięcznych. Czyli aplikacja jeszcze wymaga poprawy. Ym, a do, co do tego, do czego można by porównać wiki słownik, to on mi się kojarzy ze słownikiem, który zrobił w pierwotnej wersji Zamenhof mhm. do swojej y, Unua Libro, gdzie był właśnie słownik dołączony wielojęzyczny y, i Akademia Esperancka dalej coś takiego robi, że jest słownik, w którym są w kilku językach słowa podane, jedno za drugim. Mhm. Jako wytłumaczenie pojęć esperanckich. No właśnie. A co tam z tym esperanto? Chodzisz jeszcze na zajęcia? Esperanto żyje, tak, jak najbardziej. Można, zapraszam, można dołączyć. Kiedy i gdzie? W, śro w środy o 18:00 na Andersa, we wtorki o 17:00 na Andersa i w Czwartki o dziewiętnastej u Irka Bobrzaka w domu. Aha. Tak, można też na YouTubie znaleźć Polski Związek Esperantystów, grupę esperancką, także y, jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej można dołączyć. Ostatnio w strumień, znaczy, no, w podcastach Wikiradia znalazł się twój wywiad z... Tak, z Melonem wywiad. Z Melonem. Mhm, także zapraszamy, można posłuchać, trochę, trochę tam jest Esperanto też. Tak, no wywiad mhm. jest pr prowadzony w, w, Tłumaczeniu w tłumaczeniu w esperansko polskim mhm. Kolejna rzecz to rosyjska encyklopedia internetowa. To tak <laughs> troszeczkę brzmi jak Wikipedia. I tak, tak, jest też interpretowane przez dziennikarzy, ale tak naprawdę no to takie porównanie raczej niefortunne, no bo, bo Wikipedia jest tworzona przez społeczność, a tam właśnie tą społeczność chce się odciąć od tworzenia tej encyklopedii. Problem z e, tą wiadomością jest taki, że ona nie jest nowa, bo ona się pojawiała już wcześniej, ten e, światek rosyjskojęzycznej wikipedii już wiedział o tym mniej więcej od roku. Natomiast e, faktycznie dziennikarze przypuszczają, że e, pomysł na stworzenie encyklopedii, która będzie tworzona przez dwie największe biblioteki, rosyjskie tam prezydencką i bodajże bibliotekę narodową, e, Czyli encyklopedii, owszem internetowej, ale zamkniętej dla, przed jakąkolwiek interakcją ze społecznością, że jest to reakcja na fakt, że w dużej części społeczność tworząca rosyjskojęzyczną Wikipedię jest uznawana za nieprawomyślną przez władzę. Mimo, mimo rozmaitych zakrętów rosyjskiej historii, rosyjskojęzyczna Wikipedia spełnia standardy, które spełniają pozostałe wikipedie, a niekoniecznie daje się łatwo sterować. Więc dziennikarze uważają, że to jest na swój sposób próba ukarania. Dopóki ja myślę, że nie ma czy się czym za bardzo przejmować, dopóki nie będzie, e, e, nikt nie postanowi zablokować dostępu do Wikipedii w Rosji, to myślę, że nie będzie to specjalnie konkurencyjny projekt. No, takie pomysły były wcześniej przecież. Żeby stworzyć taką encyklopedię, którą piszą fachowcy. Nie wyszło. Nie wyszło. <śmiech> delikatnie Znamy to z mówiąc, historii, to prawda. Delikatnie mówiąc, nie wyszło. No, życzymy powodzenia w takim razie. No, tak. tak. Oby nie? nie wpadli na pomysł zakazywania. Będzie kolejne źródło do umieszczania informacji w Wikipedii. To jest spora szansa faktycznie na to, że pojawią się tam, jeśli ktoś o tym pomyśli sensownie, a nie tylko jako na sposób na wrzucenie 300 haseł i nazwania tego encyklopedią, to może gdyby się udało na swój sposób zatrudnić i przeszkolić odpowiednią ilość bibliotekarzy gdzieś w Rosji do digitalizowania zbiorów, do otwierania tego, co mają we własnych archiwach, to czemu nie? Tak, publicznie dla wszystkich. No a tutaj właśnie dziennikarze sugerują, że to na wiosnę się pojawił ten pomysł, ale teraz przechodzi w taką fazę już działania, bo są zbierane książki w jednym miejscu wszystkie i, i jakiś zespół chyba będzie będzie pracował nad, nad tą encyklopedią. No głównie chodzi o mm, artykuł o Półwyspie Krymskim w Wikipedii. <głos> bo Kreml y, uznaje, że, no, że to trzeba napisać tak, jak jest, a nie tak, jak sobie myślą wikipedyści. Także, także tutaj, y, no, takie pomysły będą, ale to szkoda. Szkoda, że tak się rozjeżdżają te nasze światy z, z rosyjskim. I szkoda, że oni tak są izolowani, bo to rzeczywiście grozi tym, że za jakiś czas zablokują w ogóle Wikipedię w Rosji na przykład. Ja takie, myślę, że tego się nie da zapędy, zrobić, że da się zrobić. Będziemy wysyłać na pendrive'ach, tak czy... jak a, do Chin. <laughs> Właśnie. Mamy okręt kaliningradzki, to w ogóle będzie w zasięgu, podejrzewam, e, internetu wtykanego, przynajmniej wzdłuż granic gdzieś. E, no a dalej liczby. trzeba będzie wysyłać tak, jak do Chin, do Korei Północnej. No, oby do tego nie doszło, bo to w sumie, to by powodowało tylko większe m, różnice i napięcia. To nie, nie, jest dobry kierunek, no ale to, to tak, tak się toczy niestety. Yy, no to, to, chyba tyle, jeśli chodzi o tę informację. No tak ostatnio, 14 listopada się pojawiają takie informacje, może sezon ogórkowy się zaczyna <głos> troszkę przed świętami, a już, już świąteczne ozdoby też zaczynają nas atakować z różnych miejsc. No to kolejny temat, to nagroda Maastricht University dla, również dla Jim Bowelsa, który stworzył Wikipedię, znaczy, który ufundował Wikipedię, właściwie to wymyślił, nie wiem, czy on ufundował. No, chyba z początku to był projekt ich dwóch, finansowany z własnych kieszeni, więc no, chyba tak tak. W każdym razie ważne wyróżnienie. Uznana została Wikipedia za coś, co popchnęło naprzód ludzkość ogólnie rzecz biorąc. Tak tak można powiedzieć, ta nagroda, nie wiem, dokładnie tutaj jest wypisane. W linku po angielsku można sobie wyszukać i doczytać szczegóły. W każdym razie gratulujemy. Mnie nieodmiennie fascynuje, że mimo tego typu informacji, które pojawiają się na okrągło, Wiele osób ciągle jeszcze myśli o Wikipedii przez pryzmat odrabiania prac domowych przez gimnazjalistów. Naprawdę, Wikipedia zmieniła świat, a my ciągle myślimy o tych nieszczęsnych pracach domowych. Ale gdzieś jeszcze była druga informacja, tak jakoś mnie umknęła, nie, nie, nie dorzuciła mi tutaj do notatek, ale właśnie też uhonorowana była jako, jako naj, najpoważniejsze źródło informacji mhm. dla studentów. No i też z ostatniego tygodnia bodajże informacja, tylko już nie pamiętam, który z, chyba któryś z tygodników opinii brytyjskich, czy gazeta codzienna właśnie w tej chwili mi wyleciała z głowy, stworzyła też listę 100 najważniejszych projektów. A no właśnie, to Natalia pisała mm -hmm, chyba o tym. Tak. Na 47. miejscu bodajże. Tak jest. Wikipedia na, się znalazła. Na 100 największych osiągnięć ludzkości. to Naprawdę jest lista ważnych rzeczy. No, bo tak jest. Mm. Ale to każdy, kto się przyjrzy bliżej Wikipedii, a nie będzie myślał w kategoriach, że to, skoro mm. to tworzą wszyscy, to znaczy, że to jest nic niewarte, no to, to każdy taki y, zainteresowany bardziej dostrzeże wartość mm. y, tego projektu, y, nie przez pryzmat tego, w jaki sposób jest tworzona, tylko co, co w niej jest. Wydaje mi się, że to, w jaki sposób jest tworzona, jest też siłą Wikipedii, więc... No, my... z tego się bierze ta siła, tak. Bardzo otwierające oczy była Ostatnio na, profil, na profilu Wikipedii się pojawił na, na Facebooku i w innych mediach społecznościowych chyba też. Pojawił się krótki filmik przygotowany przez uczniów z południowoafrykańskiego slamsu na temat Wikipedii Zero. Oni przygotowali film i petycję z prośbą do operatorów komórkowych o to, żeby zwolnili dostęp do Wikipedii z opłat za korzystanie z internetu, dzięki czemu po raz pierwszy w historii tego slamsu wszyscy uczniowie uzyskali dostęp do wiedzy, dostęp do podręczników. Podręczniki mają w szkole w niewystarczającej ilości. W tym slamsie nie ma szans na dotarcie do najbliższej biblioteki, za to komórki mają wszyscy, no bo w takim świecie żyjemy. I e, film, poza tym, że odniósł swój skutek i faktycznie udało się zwolnić dostęp, do Wikipedia Zero e, faktycznie jest dostępna dla każdego, niezależnie od tego, czy ma abonament z internetem, czy nie. E, ale też e, film jest zwyczajnie wzruszający, bo pokazuje tę stronę Wikipedii, o której zazwyczaj się nie myśli, że wiedza daje niesamowitą władzę i wiedza, którą daje Wikipedia, i możliwości, które daje Wikipedia, są w zasadzie nieograniczone. No, ja widziałem ten film już jakiś czas hmm. temu. Linka postaramy się wrzucić tutaj do notatek oczywiście. Yy, pomysł, żeby yy, sieci komórkowe udostępniały Wikipedię za darmo, yy, to znaczy połączenie z Wikipedią, yy, No jakoś nie, tylko w tych krajach tam uboższych chyba zafunkcjonował, hmm. no bo tam jest największa potrzeba i tam widać, że naj, najwięcej może dobrego zrobić. No, ale w Polsce też mogłoby tak być. Natomiast, na przykład czytniki e-booków, też niektóre umożliwiają dostęp do Wikipedii. A to z tym się nie spotkałem jeszcze? No, właśnie, możesz oglądać Wikipedię za darmo, bez płacenia za internet w czytniku e-booków. Mówimy tylko o oglądań. Chyba tak. Bo nie wiem, czy tam jest klawiatura, żeby wpisywać w czytniku. No czytnik to czytnik po prostu. No a na, nie wiem, czy pamiętacie, na dziesięcioleciu polskiej Wikipedii był prezentowany czytnik Wikipedii. Po prostu takie urządzenie, które... Yy, ale bez połączenia z internetem chyba. To było chyba tylko aktualizowane, jakoś tak ciekawe urządzenie. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy ten projekt w końcu się zrealizował. E, właśnie, kolejna rzecz to konkurs tygodni tematycznych. Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne funkcjonuje już od dłuższego czasu i, i z powodzeniem. E, polega na tym, że y, raz na jakiś czas wybierany jest temat i przez tydzień Wikipedyści uczestniczący w tym projekcie proszeni są o to, żeby skupić się na tym temacie i wyedytować kilka rzeczy. I to um, oczywiście wszystko można oglądać sobie, jak, jakie są efekty, a są dosyć spore. Grupa tych uczestników jest różna, zależnie czy to jest lato, czy jesień, czy zima. Czy ktoś ma czas, czy nie ma, to, to dołącza, albo, albo temat może go interesować. Na przykład takiego tygodnia tematycznego. No i y, osoby, które Marycha 80, między innymi, chyba głównym tutaj inicjatorem jest tego pomysłu. Tak, tutaj bardzo duże Kasiem. gratulacje za organizację tego wszystkiego. Gratulujemy, Kasiu, tak, że udało się ten konkurs. Tutaj regulamin jest cały konkursu tygodnie tematyczne y, i konkurs y, ma nagrody. Także warto się może zainteresować przy okazji i, i zobaczyć, co można wygrać, Stowarzyszenie Wikimedia Polska te nagrody ufundowało. Co ciekawe, ten regulamin, tą stronę w większości edytował Polimerek, a Marycha ma tutaj tylko jedną edycję, co mnie zaskakuje. Może to jest przeniesione jakoś albo, skopiowane, Być może. albo coś no w każdym razie m, będziemy się przyglądać i dawajcie nam znać, jaki tydzień tematyczny się pojawił nowy, gdzie to można znaleźć wiki projekt tygodnie tematyczne. No mamy linka oczywiście w notatkach, także to, proszę zobaczyć. To zwierzyć. jest wiki projekt tygodnie tematyczne na z, wiki stowarzyszenia? Mm -hmm. a na Wikipedii? A na Wikipedii też są tygodnie tematyczne, też chyba jako projekt już patrzę. To też linka byśmy tutaj umieścili i poprosimy. Yy, I kolejna informacja już troszkę przestarzała, bo to chyba ze dwa tygodnie temu, mm -hmm. ta dyskusja gorąca. O, jak dawno, dwa tygodnie, to mnie, to mnie zawsze <grym> śmieszy, to jak, historia. Jak, jak ten internet pędzi. I pędzi bardzo, ale dyskusja na temat hasła w Wikipedii odbyła się na Facebooku. Yy, hmm. Ciekawe dlaczego? Na Facebooku, a nie, a nie na Wikipedii. Bo podejrzewam, że te osoby, które zainicjowały tę dyskusję, nie były świadome do końca tego, że na Wikipedii można dyskutować. No, ale już nie ma tej zawartości. Może nie masz tam dostępu? Nie, no mam dostęp tylko, że zawartość chwilowo niedostępna. U mnie też się już nie wyświetla. To może ktoś usunął już to Możliwe. cały ten wątek. Hmm. Może przy, przybliżyć... Właśnie, przypomnijmy. To, co chodziło, mm -hmm. bo, e, jedna z prezenterek telewizyjnych e, dotarła po roku mniej więcej na stronę dyskusji nad usunięciem notki biograficznej o niej. Która, strona, która to strona mm, wypada przyznać nie... dyskutanci nie przebierali w słowach i nie było to specjalnie miłym dla, dla e, oka i ucha językiem pisane. To znaczy, powiedzmy, że to było pisane typowo wikipedyjnym ym, żargonem. Tak, przy czym gdy się spojrzy na to z zewnątrz i gdy spojrzy na to ktoś, kogo dotyczyła ta notka biograficzna, to wcale się nie dziwię, że pani poczuła się ciut oburzona, a przede wszystkim... No cóż, a dyskusja zaczęła się, zaczęła się stąd, że notka faktycznie została uznana za nieency. Czyli i nie, no I została, została skasowana. Po czym po roku jedynym śladem po niej była właśnie ta dyskusja. No i pani zrobiła screenshota, zdjęcie ekranu i wrzuciła je na Facebooka. Gdzie zaczęła się dyskusja pod tym zdjęciem o tym, jaka to Wikipedia jest zła, jakie to są, że to jest projekt prowadzony przez głupich gimnazjalistów i tak dalej. Więc podwójna szkoda wizerunkowa tak naprawdę dla nas, natomiast myślę, że najlepszym w tego, typu, w tego typu sytuacjach najlepszym rozwiązaniem zawsze jest ucieczka do przodu. Czyli gdy już się mleko rozlało, no to wrócić do tematu, zobaczyć, czy pani faktycznie była nieencyklopedyczna. Ja uważam, że była encyklopedyczna, ale... Mi się wydaje, że to nie był problem, że to nie jest problem tego, czy coś jest encyklopedyczne, czy nie, tylko tego, jak to usunięcie przebiegło. bo Tutaj, myślę, leży główny problem, bo wyglądało to tak, że y, ktoś ogłosił, że ten artykuł należy usunąć, bo nie ma, nie jest encyklopedyczny. Czy jest, czy nie jest, to jest oddzielna rzecz. Natomiast po dwóch dniach y, odbyła się dyskusja, ale nie taka dyskusja jak na Facebooku, tylko taka dyskusja dla tych, którzy wiedzą, jak dyskutować w Wikipedii, a to już nie jest łatwe. Y, w dodatku, Informacja o tym, że toczy się dyskusja, nie, nie, nie była pełna informacja. Nie, nie podano tego, że każdy może wziąć udział w tej dyskusji. E, tylko w domyśle należało się, no, się domyślać, że ktoś, jacyś redaktorzy Wikipedii będą dyskutować, czy usunąć to hasło. Nie było tam informacji, że każdy może e, i nie było też podpowiedzi, w jaki sposób może to właśnie te, zgłaszałem ten postulat, żeby to właśnie zmienić, żeby, żeby, jak ktoś wchodzi na takie hasło i widzi, że jest do usunięcia i że coczy się dyskusja, to żeby wiedział, że może wziąć udział w tej dyskusji, może podać swoje argumenty i w dodatku powinien dostać im pomoc, w jaki sposób może to zrobić. A tutaj po prostu, no, właściwie powiedziano, że to jest, to jest nie, nie do ciebie ta dyskusja, tutaj się toczy jakaś ważna dyskusja, ty nie możesz w niej wziąć udziału. No i po, po dwóch dyskutantów było bodajże. No i oni ustalili, że, że rzeczywiście jest albo ency, albo nie ency. No w tym przypadku nie ency, nie encyklopedyczne. No i usunięto to hasło, też bez informacji, co się z tym hasłem teraz dzieje, czy można nad nim popracować, czy można je uźródłowić, co z nim można dalej zrobić i gdzie ono w ogóle się trafiło. Hmm. Użytkownik, który wchodzi na taką stronę po takiej dyskusji, no to ma wrażenie, że okej, okay, tutaj jacyś ludzie ważni uznali, że to jest nie, niepotrzebne hasło i je po prostu wywalili, usunęli. Nie ma. Nie ma informacji o tym, co się stało z tym hasłem i że można dalej nad nim pracować i jakieś zalecenia, w jaki sposób pracować nad tym hasłem albo doczytać informacje, dlaczego było nieencyklopedyczne, co jest co należałoby dodać do tego hasła i zmienić je. Myślę, że te, to, to bardzo by nam pomogło wizerunkowo, gdybyśmy do tych dwóch szablonów, tak? bo to jest jeden szablon y, do, do usunięcia. To jest jeden szablon. No to w tym szablonie wystarczy, znaczy ja chyba to zrobię, Marek, z tobą, bo to yy, każdy to może. To jest szablon DNU, no i można yy, tam czyli wejść. dyskusja nad usunięciem, trzy litery i tam jest taka informacja, trwa dyskusja nad naprawą albo nad usunięciem tego artykułu, weź w niej udział, no to może właśnie już zmienione jest, bo chyba tego nie było. I jest jeszcze notka dla wstawiających, że powiadom autora i... Y... No właśnie ciekawe, bo tam jest też powiadom autora, ale ten autor nie zawsze jest powiadamiany, chociaż... To, to... znaczy z automatu jest powiadamiany pierwszy autor, jeżeli był zalogowany użytkownikiem. Bo... Co często jest nierównoznaczne z autorem większości treści. No tak. Tak. Ale co, z drugiej strony, czy powinna trafiać informacja do wszystkich z historii edycji? No może nie do wszystkich, albo do tych, którzy mieli więcej niż ileś tam bajtów tej edycji, na przykład. No ale to, to jest oddzielny temat. Może to, to jest nie, nie tak ważne. Ale nie? To, w ogóle jest, to w ogóle jest szerszy, szerszy problem tego... Yy... To jest oczywiście nie do uniknięcia, że my jako twórcy projektu e, porozumiewamy się własnym żargonem, ale fakt faktem, że on jest mocno nieprzejrzysty dla osób spoza. E, procedury, które my już wyssaliśmy z, przez te wszystkie lata i jakoś tam zinternalizowaliśmy się e, je wszystkie, e, one na zewnątrz są nieprzejrzyste, niejasne i często zapominamy o tym, że ktoś, kto trafi na taką stronę faktycznie nie będzie wiedział, co z nią zrobić. A także, że ktoś, kto zrobi screenshota, będzie mógł się nim posługiwać w celu, żeby pokazać, że no właśnie, nie mógł tego. Wystarczyło dodać, wystarczyło, gdybyśmy wcześniej pomyśleli o tym i mhm. dali taką zachętę, że ty też możesz wziąć udział w tej dyskusji. Ten screenshot po latach wyglądałby dużo lepiej. No i druga rzecz, żeby ułatwić tę dyskusję. No zobacz, jak się mhm. łatwo dyskutowało ludziom na Facebooku. Mhm. Czy tak nie mogłoby być w Wikipedii, żeby tak łatwo można było dyskutować? Ja nie mówię, że, żeby kopiować Facebooka, ale żeby stworzyć mechanizm łatwej dyskusji w To Wikipedii. znaczy, są tam prowadzone prace techniczne, że ta dyskusja ma wyglądać okay. trochę inaczej, ale to jest mowa przede wszystkim o stronach dyskusji i technicznym mechanizmie. Mm -hmm. Że mm -hmm. będzie to bardziej podobne, mam wrażenie, do forum. Ale to mm -hmm. myślę, że Szymon nam kiedyś więcej powie, bo on tam się orientuje dokładnie, jak to wygląda i jak wygląda postęp prac nad tym mechanizmem. Czyli nad tym szablonem można popracować? No, on podejrzewam jest, yy... znaczy nie, on nie jest zabezpieczony. No, tam jest pewnie jakaś strona dyskusji tego szablonu. Czy tak, Te... tak no, no, można dyskutować nad Dobrze, tym szablonem no jak no najbardziej. To, to ja Ale śmiało edytuj. Spróbuję, spróbuję się dołączyć do tego, wymyślić coś i, i, i uzgodnić ze społecznością. Znaczy zdecydowanie może być problem, bo to jest dosyć trudny szablon technicznie. On tam ma. No właśnie, kolejna rzecz. Takie rzeczy, że jak się wstawi jedno, to wyświetla się coś innego, tak? Albo naprawa, albo poczekalnia, <coughs> albo usunięcie, także tam. No, ale jest... można, można zaproponować treść, co tam ma być, powiedzmy, i jak powinien mniej więcej wyglądać, a osoby, które znają się na tym, może to zrobią po prostu wtedy. No, Zapraszamy do dyskusji. Tylko, tylko zrobienie techniczne może będzie łatwiej. E, no właśnie, takie dyskusje, no. Facebook rzeczywiście zrobił to bardzo fajnie, wydaje mi się, że taka dyskusja nie w czacie na Facebooku, tylko pod jakimś czymś bardzo fajnie przebiega i, i na żywo prawie, że. Przy czym to ma sens y, tylko w sytuacji, w której faktycznie jest wielu dyskutantów. Problemem Wiki jest też to, że czasami niektóre, uważam, że niektóre dyskusje potoczyłyby się dużo lepiej i z dużo większym zyskiem dla Wikipedii, gdyby wzięło w nich udział więcej niż 3-4 osoby, które wyrażą swoje zdanie półsłówkiem. W tym wypadku, niestety, dyskusja była taka mocno zdawkowa i y, bardzo niewiele osób wzięło w niej udział. to to jest naturalne oczywiście, że nie każdy ma ochotę brać udział w sprzątaniu Wikipedii, w tych wszystkich czynnościach de facto administracyjnych. No ale więcej osób tam na pewno by się przysłużyło dyskusji. Mhm, na no, pewnie im więcej osób weźmie udział w takiej dyskusji, tym lepiej. To jak jesteśmy przy dyskusjach, to chciałem powiedzieć, że jednym z najstarszych w tej chwili w poczekalni artykułów do skasowania, jest artykuł o samochodzie ZEW. Yy, mhm. Także można też wziąć udział, jeżeli ktoś się interesuje na przykład motoryzacją, historią, Afryką ewentualnie. No ale co? Aha, no dobrze, to już nie będziemy wchodzić, tam, co to za samochód. <grych> ale właśnie tam się toczy dyskusja, tak? Toczy się dyskusja nad usunięciem. Mhm. no to Link. linka poprócimy. Tak. Kolejna rzecz to ranking konkursu Wiki lubi zabytki. No i na początku może zaproszę wszystkich tutaj do Młodzieżowego Domu Kultury, z którego nadajemy naszą audycję na 29 listopada. To już jest za dwa tygodnie, szybciutko jest, to szybko minie, podejrzewam, na uroczystość otwarcia wernisażu, przede wszystkim wystawy, która tutaj się odbędzie w galerii. Bardzo dużo miejsca i chyba wszystkie prace, które w tej chwili mamy już wydrukowane, będą mogły być wyeksponowane. No i będzie też gala. Gala, podczas której będą wręczone nagrody tej edycji z 2014 roku. I będzie również warszawskie otwarte wiki. Spotkania tutaj się odbędą od godziny 14.00. Także zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 7. A audycje, nowiny również nagramy wtedy, bo to sobota jest 29 listopada. No i później po audycji będziemy świętować i pokazywać, oglądać sobie te prace. A wystawa potrwa do końca roku, także można jeszcze przyjść później i sobie obejrzeć tą wystawę. Aha, samochód ZEW, a nie ZEW. Okej. Okay. Yy, a jeśli chodzi o ranking, no właśnie, ta, y, ta edycja konkursu już nie była y, ogólnoświatowa, ale w wielu krajach się odbyła. Jak to wygląda, że to konkurs przecież... Aha, nie miał tego szczebla chyba, tak? Międzynarodowego. Yy, ten szczebl międzynarodowy roku. jeszcze trwa. Na razie jeszcze nie wszystkie kraje, ja nie wiem tak naprawdę, bo e, nie uczestniczyłem bezpośrednio w e, pracach i raczej się interesowałem tym szczeblem międzynarodowym dopiero przy okazji tworzenia ma materiałów prasowych o polskiej e, części. Natomiast z tego, co się orientuję, e, Polska podeszła do tematu dużo bardziej profesjonalnie niż e, ten szczebel bezpośrednio na commons w związku z czym tamto jest prowadzone głównie przez wolontariuszy, a nie przez wyznaczone osoby do e, zajmowania się konkretnymi rzeczami, skutkiem czego e, nie dotarłem do osoby, która byłaby mi w stanie powiedzieć dokładnie, jaki teraz będzie tryb postępowania i uzyskałem tylko zapewnienia, że no tak, bo do końca roku teraz ukonstytuuje się jakieś jury, które tym się zajmie, ale to na, na razie było dosyć płynne. E, Wiem, że na stronie oficjalnej na Commons jeszcze nie wszystkie kraje wgrały swoje 10 wybranych zdjęć, w związku z czym to jest ciągle w powijakach i jakoś tam się toczy. Natomiast statystyki robią wrażenie, zwłaszcza Polska, Ukraina i Niemcy w pierwszej trójce. Ukraina nieznacznie nas wyprzedziła. A ja tu widzę chyba, w czym jest problem, bo tutaj nie ma Stanów Zjednoczonych w tym, w tym rankingu w ogóle. Ale Stany Zjednoczone nie były chyba zwykle wysoko... No bo tam nie ma zbyt wielu zabytków chyba, ale... No, podejrzewam, Albo że takich, jest bardzo wiele. Które, które mają status, bo tam chyba nie było czegoś takiego jak status zabytku. A, to może być problem. No i, ale bardzo dużo krajów tutaj wzięło udział w tym konkursie znowu. Polska na drugim miejscu, 45 425 zdjęć zostało załadowanych. Galerie można obejrzeć sobie również tych zdjęć nagrodzonych. Można je sobie wydrukować i zrobić kalendarz na 2015 rok na przykład. Stowarzyszenie zrobi kalendarz, czy nie, nie ma takich wiem. planów? Wiem, że są jeszcze z tego roku, z 2014, więc... Wiem, Dopóki że są... się nie rozejdą, Wiem, że są plany nowy. wykorzystania ich także do pocztówek, ale te zdjęcia są dostępne na wolnych licencjach, więc każdy może je sobie pobrać i każdy może je sobie wykorzystać do własnych celów, o ile zachowa licencję. I zachęcamy do tego wykorzystania, chociaż często wydawcy jednak chcą mieć umowy oddzielne, podpisywane z autorami. No bo też nie za bardzo wiedzą, jak to opisać potem na takim zdjęciu w kalendarzu. Podejrzewam, że to się dzieli na tych, którzy już wiedzą i wtedy korzystają z tego bardzo chętnie, bo umówmy się, dostać tak wspaniałe zdjęcia, jak te, które znalazły się w rankingu polskim przynajmniej, wiki lubi zabytki, ale nie tylko. Zupełnie za darmo, nie? Zupełnie za darmo, bez żadnych drobnych druczków, bez żadnej szansy na to, że ktoś w pewnym momencie wróci i postanowi wydawcę ugryźć w łydkę. To jest niesamowite, to jest bardzo duża szansa i bardzo duże, duże możliwości daje. Natomiast wiele osób się tego boi faktycznie. No to bo jak znaczy, to za darmo drobna uwaga, licencje są wycofywalne niestety. To znaczy, według polskiego prawa licencje można wycofać, więc tam po jakimś czasie podejrzewam, że jak wikipedysta, chociaż technicznie taka możliwość jest, ale jak myślę ktoś ładuje już te zdjęcia, to ma tego świadomość, że to ma być wolne i wątpię, żeby to wycofywał. Rozmawialiśmy o tym tutaj przez, przed rozpoczęciem audycji, że to też jest kwestia konfliktu między literą a duchem prawa i zdroworozsądkowym podejściem do tego wszystkiego. No właśnie, więc, ale no wydawcy Nie chcą mieć po prostu starymi hmm. torami, idą schematami, mają umowę z autorem, to jest OK. Już. No. Ale można to zrobić zupełnie bez takich umów, no bo autor, autorzy się zgodzili z góry na to, żeby wykorzystać ich pracę. I będą szczęśliwi, że, że będzie wykorzystana ta praca. To jeszcze linka do galerii tych nagrodzonych prac tutaj zamieścimy. I chyba to wszystkie tematy no, ładnie nam się udało dzisiaj skończyć w terminie. Co mamy ciekawego? Jeszcze krótka uwaga od e, Wojtka. Wojtka, że póki co strona commons i podlinkowane doń pod strony są bardzo mocno nastawione na uploaderów, a gorzej opisane, e, jeśli chodzi o powtórne wykorzystanie zdjęć, które już tam są wgrane. Faktycznie e, z perspektywy dziennikarza czy, czy, czy redaktora, który chciałby wykorzystać zdjęcie, klikanie na e, wykorzystaj nie zawsze daje pożądany efekt. Sam ostatnio zwróciłem uwagę na to, że po kliknięciu tam jest taka, taka ikonka nad z każdym zdjęciem, na przykład. Że, nie pamiętam już dokładnie, jak brzmi, jak brzmi e, tekst, który się tam wyświetla, mm -hmm. ale po kliknięciu powinny się pojawiać gotowe podpisy do kopii no w pod zdjęcie. Mm -hmm. Tylko, że u nas się pojawia zamiast e, adresu, gorzej zamiast adresu do Wikimedia Commons czy nazwy Wikimedia Commons pojawiało się. E, słowo untranslated, albo unknown, albo coś takiego, bo po prostu był błąd w tłumaczeniu, przy czym jak dawno on powstał, trudno powiedzieć, podejrzewam, że od parę lat temu. Odkąd pamiętam tak było, ale już widzę, że jest poprawione. Tak, zostało to poprawione, bo zwróciłem na to uwagę i zgłosiłem, gdzie trzeba i udało się to poprawić, natomiast e, fakt faktem, że nikt nie sprawdził przez tak długi czas, a przecież to tam właśnie trafiają ludzie, to tam właśnie trafiają ci, którzy potencjalnie mogliby chcieć z, naszych, z naszej pracy korzystać. No tak, ale to jak ktoś zgłosi i zajmą się tym ludzie, którzy umieją to zrobić, no to się robi. Mm. Właśnie najlepszy przykład tego chyba. Tak. Trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie coś się nie zgłasza. Mm -hmm. no, zgłoś, zgłoś błąd, chociażby tak, po lewej stronie jest. Można zgłosić, podejrzewam, gdziekolwiek, a zawsze znajdzie się ktoś, kto to zwrócił uwagę i przeniesie, gdzie trzeba, albo będzie wiedział, kogo trącić w ramię, żeby się tym zajął. Albo na Facebooku zacząć dyskusję. Też można. Do, do, do nas też dociera ta informacja. Chociaż już, już nie ma śladu po tej dyskusji mhm. i nie można na niej wrócić. Trzeba było sobie zarchiwizować, bo teraz w Wikipedii nic nie ginie, natomiast na Facebooku ginie. Bezpowrotnie. Tak, także ta dyskusja jest, jest na... na... Ta dyskusja o usunięciu, o której tak. dzisiaj mówiliśmy, Natomiast jest... Natomiast ta dyskusja o tym, że to brzydko było zrobione, to hmm. już jej nie ma. W Wikipedii nic nie ginie, chyba że zabierze się za to rewizor. A, no też, nie, A też, też nie, bo też jest to zachowane na serwerach. Jest czyli, zachowane, tylko jest niewidoczne. Czyli ostateczną instancją odwoławczą jest informatyk w serwerowni. <laughs> chyba tak. Dobrze, to już wszystko w takim razie w dzisiejszej 40, znaczy 46 w tym roku audycji, no też nie, bo nie, nie mieliśmy co tydzień, 40, w nowinach 46 tygodnia 2014 roku. Był ze mną Marek Mazurkiewicz w studiu. Do usłyszenia. I również w studiu Młodzieżowego Domu Kultury przy Łazienkowskiej 7 Krzysztof Machocki, nasz rzecznik prasowy. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski, do usłyszenia za tydzień.